Notka od duszy. Moją duchową podróż rozpocząłem bardzo wcześnie. Miałem 15 lat, kiedy na poważnie zanurzyłem się we wszechświat w poszukiwaniu odpowiedzi i sensu życia. Każdego dnia poświęcałem czas na lekturę, pisanie oraz medytację. Wtedy było to niczym magia. Dzisiaj ludzie często pytają mnie, w jaki sposób udaje mi się zachować optymizm lub co robię, że jestem taki metapsychiczny. Odpowiadam niezmiennie, codzienny trening duchowy. Codzienne ćwiczenia duchowe są kluczem do rozwoju duchowych umiejętności, talentów i cech. Kiedy poświęcasz chwilę na akceptację własnej osoby oraz kiedy w skupieniu medytujesz, tworzysz w swoim życiu przestrzeń gotową na duchowy rozwój, otwierasz serce na głębokim poziomie oraz łączysz się z prądem życia. Często porównuję umysł do ogrodu. Jeżeli zostawisz ogród bez opieki, zarośnie dziką roślinnością. Pojawią się chwasty, a piękne kwiaty zwiędną lub zupełnie zanikną. Jeżeli jednak zadbasz o ogród, nawieziesz ziemię i w pustych dotąd miejscach zasadzisz nowe nasiona, zaczniesz otrzymywać nagrody za swoje poświęcenie. Umysł działa w ten sam sposób, gdy zasadzisz odpowiednie nasiona, urosną. Twój umysł jest przestrzenią, gdzie możesz uprawiać ćwiczenia duchowe i łączyć się ze swoim ciałem i duszą. Ludzie, którzy przeczytali moje książki lub uczestniczyli w moich prezentacjach czy warsztatach, bardzo często pragną dowiedzieć się, z jakich poradników, kart i kryształów najlepiej korzystać, aby utrzymać duchowe połączenie. Zachowują się, jak gdyby wierzyli że istnieją jakieś konkretne sztuczki lub droga na skróty, które pomogą im szybciej osiągnąć cel. Niestety to wszystko jest iluzją. Jeden z moich ulubionych mistrzów jogi, Sri K. powiedział kiedyś, że joga to 99% praktyki i tylko 1% teorii. Miał całkowitą rację. Tak samo sprawa ma się z duchowością. Jeżeli pragniesz stworzyć głębokie i znaczące połączenie duchowe, musisz ćwiczyć. W poniższej książce zebrałem odpowiedzi na wszystkie zadane mi do tej pory pytania. Posłuży ona również jako zachęcający kopniak w tyłek, który pomoże Ci uczynić ćwiczenia duchowe Twoją codziennością. Przez 12 lat mojej osobistej podróży duchowej przeanalizowałem wiele szkół myśli, terapii energetycznych i rozmaitych rodzajów medytacji. Dzisiaj podsumowuję wszystko to, czego nauczyłem się przez te wszystkie lata i przedstawiam właśnie Tobie. Wystarczy, że podążysz moim śladem. Słowa mędrców przeszłości i teraźniejszości głoszą jednakową prawdę. Wszystkie odpowiedzi, których poszukujesz, są w Tobie. W Tobie zawarta jest magia. Cuda, moc i narzędzia niezbędne do rozwoju. Tkwią w samym środku twojego serca. Właśnie tam odnajdziesz wszystko to, czego szukasz. Gorąco pragnę, aby moja książka posłużyła ci jako mapa wiodąca do sedna twojej istoty, tak abyś doświadczył miłości łagodnie spoczywającej w twoim sercu. Niech Twój ogród kwitnie dzięki Twojej pielęgnacji i niech słońce Twojej duszy ożywi nasiona i zrodzi życie przepełnione radością i miłością. Klebrajmy sore, Indie styczeń 2015